ministra energii mamy komentarz kierowców. Po benzynie żywność PiS chce pilnego posiedzenia Sejmu i zerowej stawki VAT na jedzenie. Będzie też relacja ze Szwecji przed decydującym meczem naszych piłkarzy. Stawką jest udział w Mundialu. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. Maksymalne ceny paliw ustalone. Od jutra na stacjach benzynowych mamy zobaczyć znaczące obniżki o ponad nie powinna przekroczyć 6 zł i 16 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7 zł i 60 groszy. Ceny paliw na stacjach będzie kontrolować Krajowa Administracja Skarbowa. Za sprzedaż paliwa powyżej maksymalnej ceny będzie grozić nawet milion złotych kary. Obniżony VAT na paliwo będzie obowiązywać przez miesiąc, a niższa akcyza przez dwa tygodnie. Kierowcy czekali na ten ruch, część jednak wstrzymuje się z wybuchem radości do jutrzejszego poranka. Niemożliwe! Za późno. Stanowczo za późno. Był już wcześniej zrobione. Jak zobaczy, że będzie, okej, okay, to się pewnie ucieszę z tego powodu. Super informacja. Im tali, tym lepiej. W tym miesiącu. VAT-u na paliwa to za mało pis złożyło w sejmie projekt obniżki watu na żywność do zera. Powody wyjaśnia poseł PISU Zbigniew Kuźmiuk. Rosną wydatki związane z energią elektryczną, rosną gwałtownie wydatki związane z paliwami, no i także rosną ceny, ceny żywności, więc nie ulega wątpliwości, że sytuacja wielu gospodarstw domowych jest trudna. Dziś nie ma podstaw do obniżki podatku VAT na żywność odpowiada wiceminister polityki społecznej Sebastian Gajewski. W tej chwili w Polsce mamy bardzo niską inflację, wielokrotnie niższą niż za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że podatek VAT jest jednym z głównych przychodów budżetu państwa. My się w dużej mierze utrzymujemy z VAT-u, utrzymujemy się z akcyzy. One muszą być dostosowywane do sytuacji gospodarczej, do sytuacji na rynku, reagować na różne kryzysowe zdarzenia. Przypomnijmy, w lutym ceny wzrosły o 2,1% licząc rok do roku. W czasie rządów PiSu najwyższa średnioroczna inflacja wystąpiła w 2022 roku. Wynosiła 14,4%. Złamał prawo, które sam uchwalił. Węgierska Kuria, czyli Sąd Najwyższy, uznał, że jeden ze spotów wyborczych Wiktora Orbana narusza przepisy konstytucji w sprawie ochrony dzieci. Prawo zostało wprowadzone przez partię węgierskiego premiera w zeszłym roku. Umieszczony przez Orbana filmik przedstawiał sytuację, gdy premier wprowadza małego chłopca na scenę jednego ze spotkań z wyborcami. Polityk umieścił go w swoim profilu na portalu społecznościowym, a zaskarżyło Towarzystwo Swobód Obywatelskich TOS. Jako podstawę do pozwu przytoczono poprawkę do konstytucji, którą rządzący Fides uchwalił w zeszłym roku, aby uniemożliwić organizację parady środowisk LGBT Pride w Budapeszcie. Zakłada ona zakaz propagandy, także politycznej, wobec dzieci. Pierwotnie było przedstawiane jako prawo przeciwne propagandzie LGBT, ale węgierska kuria uznała, że dotyczy także innych sfer politycznego działania. Sędziowie wskazali, że ich orzeczenie nie dotyczy zakazu zabierania dzieci na imprezy polityczne czy pokazywania ich w tłumie na nagraniach z takich wydarzeń. Wykorzystywanie dzieci jako głównego elementu materiałów wyborczych w mediach społecznościowych jest jednak niezgodne z prawem. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Dwie Polskie Radio. Na aukcje trafiły udział w audycji Strefa Wpływów, czy komentowanie meczu piłkarskiego z dziennikarzami radiowej Jedynki. Dopytamy Jurka Owsiaka o szczegóły. Z dyrygentem Wośpu. połączymy się przed godziną 16. Na koniec jeszcze sport i odliczanie do decydującego starcia. Jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra na wyjeździe ze Szwecją w swoim ostatnim barażowym meczu. O nastroje w kadrze dopytuje Tomasz Kowalczyk. Piłkarska reprezentacja Polski jest już w Szwecji i szlifuje formę przed spotkaniem, które zdecyduje o naszym być albo nie być na Mundialu. Obrońca Tomasz Kędziora zdaje sobie sprawę z siły rywali, ale też z siły naszej drużyny. ...w ramce, więc spodziewam się trudnego meczu, bo to jest finał baraży o mistrzostwa świata. I, i trzeba tak do tego podejść jako dla nas finałowy mecz w tym roku. Także Robert Lewandowski wierzy w powodzenie misji w Sztokholmie. Wygrać po prostu, więc jakby no to są play-offy, to się, play-offy się rządzą trochę własnymi prawami. No wiadomo, to jest, będzie finał, więc myślę, że Szwedzi też będą czuli presję tego spotkania i mam nadzieję, że my to też wykorzystamy. A czy tak się stanie, przekonamy się już niebawem. Mecz Szwecja-Polska we wtorek o 20.45. A na zwycięzcę jutrzejszego pojedynku czeka już miejsce w mundialowej grupie F. Są tam Holandia, Japonia i Tunezja. To były informacje Polskiego Radia 24. I jeszcze kilka słów o pogodzie. Słońce nieśmiało wygląda dziś zza chmury, a obłoków jest dużo. Na zachodzie i południowym wschodzie kraju pojawi się deszcz, w górach deszcz ze śniegiem, ma w szczytowych partiach pruszy sam śnieg. Na termometrach od 6 stopni nad morzem do 12 na Mazowszu i Podlasiu, na zachodzie okolice 9 stopni. Reklama Bo w media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 Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero duofem. Suplement diety duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.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 W reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że możesz zdecydować, do kogo trafi 1,5% Twojego podatku? Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc, znajdziesz na podatki.gov.pl oraz pozytek 1,5% 1,0 się sercem. Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 14.09, a teraz w Polskim Radiu 24. Pora na spojrzenie mm, polityczne, ale na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Będzie to związane no, oczywiście z, z Bliskim Wschodem, ale nie tylko. A nasze zaproszenie przejął dr Wojciech Kwiatkowski, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zacznijmy nasze spotkanie od tego, o czym też było głośno w Polsce, za sprawą wystąpienia na tym wydarzeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Mówię tutaj o kongresie, o konferencji CIPAK, konserwatywnym wydarzeniu w USA. Jaką rolę, jaką rangę ma dziś ta konferencja w amerykańskiej polityce? Czy to wciąż wydarzenie, powiedzmy, środowiskowe, czy już raczej miejsce wyznaczania też pewnego kierunku całej partii republikańskiej? Jak na to spojrzeć? Ja myślę, panie redaktorze, że Donald Trump jak kandydował po raz pierwszy na urząd prezydenta, to tego czasu zmienił troszeczkę istotę tego spotkania, tego eventu, bo ono dzisiaj jest takie bardzo mocno zabarwione politycznie. Oczywiście tam przyjeżdżają ludzie z całego świata, też tacy prawicowi, ale on zmienił troszeczkę istotę tego, tego wydarzenia, bo w czasach Regana to, było, to była taka płaszczyzna, gdzie spotykali się ludzie wyznający wiele takich konserwatywnych cech, natomiast teraz no bardziej tak jak, tak jak ja, ja na to patrzę, z punktu widzenia samej Ameryki, to, to ten taki show, wie pan, flagi, patriotyzm. To jest takie coś, co, co Trump bardzo mocno od 2016 roku podkreślał, wyolbrzymił nawet troszeczkę i, i to już się stało takim troszeczkę, taką nową twarzą, nowym wizerunkiem całego tego spotkania. Ale nie przekreślałbym wizyty prezydenta. Może zbyt wysoki rangą urzędnik polski reprezentował nasz kraj na tym spotkaniu. Spotkaniu. Ja mu tego nie zabraniam oczywiście, ale, ale, ale być może zbyt wysoki. Natomiast ja bym nie przekreślał istoty tego spotkania, bo wie pan, republikanie teraz są u władzy, za jakiś czas mogą ją stracić, natomiast za 4, 6, 8, 10 lat mogą ją znowu zyskać i to zarówno w Białym Domu, jak i w kongresie, a ja zakładam, że my jednak będziemy potrzebowali wsparcia i takiej opieki militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych bardziej niż jakiego, ze strony jakiegokolwiek innego państwa. To jest to, o czym ja zawsze mówię, że przywódcy polscy po 89, po 90 roku, niezależnie od tego, z której frakcji politycznej pochodzili, potrafili dogadywać się zarówno z republikanami, jak i z demokratami. Także, jeżeli to by miało być tak, że polski prezydent, jako przedstawiciel tej prawej części, sceny politycznej w Polsce będzie reprezentował Polskę wśród republikanów, a na przykład premier obecny Donald Tusk będzie reprezentował Polskę jako przedstawiciel tej, tej takiej bardziej liberalno-lewicowej części Polski wśród demokratów, to jak najbardziej oni powinni tego typu narzędzia wykorzystywać. Ale zw zwrócił też pan uwagę na to, że być może zbyt wysoki rangą urzędnik z Polski został, powiedzmy czy wystąpił na tym wydarzeniu, tak sobie to przełożyłem, że no on miał się spotkać jednak z prezydentem Trumpem, a prezydent Trump miał jakieś ważniejsze rzeczy do, do, do, do, do przerobienia. Zwróćmy uwagę, że tam generalnie tych polityków najwyższego szczebla ze strony Stanów Zjednoczonych nie było. I trochę głupio być może było się prezydentowi wycofać w sytuacji, kiedy już wszyscy w Polsce dowiedzieli się, że prezydent leci do Teksasu. Oczywiście tam było jakieś poboczne spotkanie w, w, w, w jakiejś fabryce produkującej broni i tak dalej, też z Polonią spotkania, to jest też co, to, co prezydent jak najbardziej powinien w jakimś tam sensie pielęgnować, albo jak mówimy o zbrojniówce, no to, to, to, to poszerzać nasze horyzonty, ale generalnie ja zakładałem, że to będzie jednak spotkanie po, tych dwóch polityków, dwóch prezydentów, a my powinniśmy się spotykać z Trumpem niezależnie od tego, że przeklinamy trochę go dzisiaj, tankując paliwo na stacjach benzynowych, to on jest prezydentem i będzie tym prezydentem przez niecałe jeszcze 3 lata i będzie moderował politykę zagraniczną, jak i krajową, wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. A w Stanach Zjednoczonych to wydarzenie w ogóle jest szeroko komentowane? No panie redaktorze, jest szeroko komentowane, bo to jest jednak taki event, gdzie spotykają się bardzo ważni jest częścią całego takiego eventu. Natomiast tak, to, to jest też komentowane, bo Amerykanie no, są zainteresowani tym, co prawa, część sceny politycznej kombinuje, jakie ma plany na, na rozwój też kraju, co zrobi z, z tym mega deficytem budżetowym. Ale też pamiętajmy o jednym, że w trakcie tego spotkania, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, dochodzi do takiego nieformalnego Wskazania, kto mógłby być z ramienia tej partii kandydatem na urząd prezydenta i to jest to, jest to co Amerykanów będzie trochę interesowało, kto mógłby być e, z kolejnym kandydatem na urząd e, prezydenta. Czy na pewno, my sobie tego tutaj nie rozstrzygniemy, nie będziemy rozbierać na czynniki pierwsze, ale z drugiej strony minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski pisze w ten sposób. Moskwa wspiera Orbana, bo ten sabotuje Unię Europejską, blokuje sankcje i pieniądze dla Ukrainy, a więc ten kto wspiera Orbana pomaga Moskwie. To jest naprawdę tak proste. No Pytanie, czy ten argument prezesa Jarosława Kaczyńskiego trafi do wyborców, czy może to co pisze na portalu X wicepremier Radosław Sikorski? Oczywiście do pewnego stopnia ten temat jest spolaryzowany, tak? I na pewno więcej... Czyli w zależności z kim sympatyzuje wyborca, do tego dane słowa trafią. Tak, zapewne więcej po, po, po, stronie, po stronie prawicowej jest więcej fanów pana Orbana i być może też te argumenty, które go w jakiś sposób usprawiedliwiają, do nich trafią po stronie wyborców, ze strony rządzącej. No myślę, że tutaj jakby ta ocena jest jednoznaczna, zresztą były niedawno też takie badania pokazywane i wcale Polacy nie są tak masowo fanami Węgier, tylko około 40% Polaków uważa, że to jest dla nas przyjaciel i, i, i kraj, z którym powinniśmy mieć jakieś ożywione stosunki, więc też ten motyw Polak-Węgier, dwa bratanki, który gdzieś tam funkcjonuje w takiej publicystyce, no wcale nie jest w tej chwili tak bardzo mocno aktualny, a jeśli popatrzymy właśnie na elektorat ten rządzący, koalicji rządzącej, no to, no to na pewno tych odpowiedzi tam jest, tam jest mniej. Poza tym też takie fakty, jak, jak ostatnio ujawniona informacja, że minister spraw zagranicznych Węgier informował ministra spraw zagranicznych Rosji o tym, co się dzieje na Radzie Europejskiej. Konsultował jakieś wypowiedzi czy decyzje, no to też nie buduje zaufania wobec tego kraju i e, taka teza, że, że są pewnego rodzaju koniem trojańskim Rosji w Unii Europejskiej no jak najbardziej się broni. Ale mamy też najnowszy sondaż zaufania Ibris dla Onetu. Prezydent Karol Nawrocki uzyskuje pierwszą pozycję w tym marcowym rankingu zaufania, tuż za nim szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz premier Donald Tusk. Tak wynika z tego sondażu, jeżeli chodzi o prezydenta Nawrockiego, ufa mu 46,3% badanych i to o 2,5 punktu procentowego mniej niż w badaniach. poziom zaufania i poziom osób, które popierają jego działania. Natomiast tam by było ciekawy element, że systematycznie od listopada rośnie liczba osób, które nie popierają jego działań. I no, jest na pewno zauważalny w różnych badaniach taki trend, że jednak bliskość Karola Nawrockiego do PiSu, taka pomoc w realizacji bieżącej agendy politycznej, nie sprzyja jemu jako, jako politykowi, nie sprzyja budowaniu tego szerokiego poparcia, które po wygranych wyborach prezydenckich niewątpliwie miał. To może Jem... też dotyczyć kolejnych wet prezydenckich. Macie safe, które było bardzo, bardzo głośno komentowane. Oczywiście tutaj obóz prezydenta starał się to rozwodnić. Była propozycja safe polskiego, safe 0% tak, tak nazwana. To nadal jest, tylko teraz tę propozycję przejęło polskie Stronnictwo ludowe. Tak, no ale też, też ta propozycja okazała się mało wiarygodna, bo jakby nie, nie, nie pokazano, jak to ma działać, i wydaje się, że być może w takiej taktycznej przepychance prezydent aż tak bardzo dużo nie stracił, ale długofalowo jako zwierzchnik sił zbrojnych, jako osoba, która też dużo mówiła w kampanii o bezpieczeństwie Polski, no strategicznie uważam to za błąd, to znaczy zawsze w sytuacji, kiedy polskie bezpieczeństwo będzie w jakiś sposób zagrożone, czy okaże się, że zabrakło jakiegoś sprzętu, czy że jakieś działania są spóźnione, no to nie, nie, nie będzie takiego automatycznego mechanizmu, żeby zrzucić winę na rząd. Będzie można pokazać, że być może tutaj działania prezydenta i, i obstrukcja w tym zakresie sprawiły, że, że na przykład to bezpieczeństwo jest słabsze. Teraz też była ustawa, w której Karol Nawrocki Naraził się kibicom. Tam jest dosyć skomplikowana jakby tam materia, ale, ale były tam przepisy, które akurat dla, dla osób ze środowiska środowistwa. Boże, kibicowskich... tymczasowego aresztu miał to tak, do tego. Tutaj chodziło konkretnie o tymczasowe areszty, akurat to była, była rzecz interesująca. No i ten sojusz stadionowy, bo Karol Nawrocki często się chwalił swoimi relacjami z, z różnymi grupami kibicowskimi, no w tej chwili został nadwyrężony, jeśli nie, nie złamany, no bo na wielu stadionach w, w poprzedni weekend pojawiły się właśnie na ten temat bardzo e, niewybredne hasła. To teraz czysto spekulacyjnie, czy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu opłaca się wizerunkowo nie przyjmować ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Ta kwestia jest bardzo skomplikowana dla masowego odbiorcy i z tego, co badania pokazują, to jest też jakby kwestia, gdzie, gdzie, gdzie mamy bardzo dużą polaryzację. To znaczy tam, gdzie rząd mówi jedno tak i tutaj wyborcy rządu są zdecydowanie za tym, żeby zrobić porządek w Trybunale Konstytucyjnym, żeby zaprzysiężyć tych sędziów w takim formacie, jak, jak proponuje rząd. Jeśli chodzi o opozycję, tutaj ta, ta, ta opinia jest przeciwna i wydaje mi się, że, że, że ciężko będzie jakimiś argumentami szczegółowymi tutaj to yy, obywatelom tłumaczyć po prostu to po liniach partyjnych. Ujdzie. Ja sobie zerkam, czy jest już jakaś decyzja prezydenta w tej sprawie, ale na razie nie widać żadnej aktualizacji na tę decyzję cały czas. Czekamy, jak tylko będziemy mieli jakieś informacje, to też Państwu oczywiście w Polskim Radiu 24 to przekażemy. No to kolejny wątek dotyczący, wracając do tego sondażu zaufania, drugie miejsce dla przedstawicieli obecnie rządzącej koalicji, Czyli z jednej strony wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, z drugiej strony premier Donald Tusk. Można to interpretować jako sukces obecnego rządu, bo z tym sondażem zaufania, szczególnie w przypadku Donalda Tuska, różnie bywało w ostatnich latach. Biorąc pod uwagę sytuację trudną, geopolityczną i, i całą tą sytuację związaną z, między innymi ze wzrostem cen paliw, to myślę, że to są pozytywne oceny dla, dla przedstawicieli rządu. Zawsze rządowi w, w takiej sytuacji, kiedy pogarszają się warunki, gospodarcze jest, jest trudno. Na razie nie, nie widać w badaniach, żeby rząd jakieś poważne straty z tego tytułu poniósł. Też pojawił się nowy recenzent, w sensie nowy gracz na, na, na scenie politycznej, bo pojawił się kandydat na premiera Przemysław Czarnek który dość radykalnie idzie z dość radykalnymi hasłami, próbuje tutaj zmobilizować tych wyborców, którzy być może uciekli z spisu do Brauna, albo do Konfederacji, albo w ogóle się zniechęcili. I też wydaje mi się, że ten kontekst na razie będzie sprzyjał rządowi. To znaczy taka radykalna narracja i próba odbicia tych wyborców z, z bardziej skrajnych środowisk sprawia, że, że rząd wypada po prostu w takiej debacie bardziej racjonalnie jest łatwiejszym wyborem, czy bardziej rozsądnym wyborem dla tych wyborców, którzy nie, nie ekscytują się aż tak bardzo politykom i którzy oczekują bardziej umiarkowanych postaw. Hmm, no teraz pytanie też dotyczące przyszłości. Ja wiem, że pewnie trudno niektóre rzeczy tutaj przewidzieć. Natomiast jakie pan dostrzega przynajmniej w tym momencie największe zagrożenia propowizerunku wizerunku dla obecnie rządzącej koalicji? A czy na pewno takim krótkofalowym zagrożeniem jest, jest ta sytuacja na Bliskim Wschodzie i ewentualne dalsze wzrosty cen paliwa bo no to rozwiązanie, które zostało przyjęte, oczywiście pomaga tutaj taktycznie w, i, i miejmy nadzieję, że zadziała. Natomiast można się spodziewać też tego, że, że, że, że te ceny jeszcze bardziej wystrzelą i wtedy rządowi ciężko będzie utrzymać pewnie taką cenę minimalną tego paliwa, więc to jest na pewno duże, duże zagrożenie. No to jest też kwestia tego, że zbliżamy się do 2027 roku, więc zbliża się się czas rozliczenia obietnic, no i y, też coraz częściej w narracji będzie, y, będzie dyskusja o tym, co udało się dowieść podczas tej kadencji, a czego się nie udało. Tutaj jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską czy o Lewicę, to tych y, dowiezionych postulatów jest już całkiem sporo, no, Reklama. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki ci się Barbara, cik, cik, cik. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Przeceny na święta w MediaExpert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1499 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media MediaExpert. Po reklamie. Autopromocja.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 24. Andrzej Sundys. Autopromocja.